z archiwum Waldka i Z Znasz legendę o latającym Holendrze? Nie znam. A wiesz, co to był latający Holender? To jakiś aż lotnictwa? Nie. To nie wiem. Otóż nie. To powiedz mi, co to był latający Albo kto? A wiesz, kto to był? Filip van den Dicken? Wiem, kto to był Filip Skonopi. Konopi. Nie. Filip van der Dicken. To nie znam człowieka. A był. Byłem w Holandii niedawno, ale go nie poznałem. To był taki człowiek. No był żeglarzem. Był kapitanem, dowódcą fajnego żeglowego okrętu w XVII wieku. To ile wtedy była średnia ilość żaglów na 5. Pięć. A, czyli to taki standardowy. Mhm. To jak ktoś dzisiaj by jeździł Volkswagenem Golfem. Taki Galeon to był. No. No i on był tam dowódcą bardzo dobrym. No i pewnego razu postanowili sobie y, do, wypłynąć y, do Zatoki Nowej Nadziei. No. No i... Z e, była... wiedznymi wojnami zajeżdża. Nie, jest taka zatoka. Jest? jest? A to nawet nie wiedziałem. No widzisz. E, no i... No i o co chodzi w tej legendzie? Chodzi o to, że była wielka burza i wszyscy członkowie załogi chcieli, żeby on zawrócił z powrotem do portu a płynęli już nie pamiętam skąd ale mieli kawał drogi Pewnie z Holandii Możliwe e, no, e, no i w każdym razie członkowie załogi bardzo go prosili żeby zawrócić i tak dalej bo był wielki sztorm, burza i tak dalej a on się nie zgodził on powiedział, że dopłynie e, i przysiągł na relikwie Krzyża Świętego, że dopłynie tam a miał ze sobą i przeklinał Bogu i tak dalej i miał Krzyża, ale to nie był Krzyż jego, tylko jego żony. Jego żona została na lądzie. Bo akurat w tą wyprawę nie wziął, bo ja nie wiem czy wiesz, ale kapitan miał Kapitan się zgubiłem. Kapitan statku miał prawo zabrać ze sobą swoją żonę. No, w rejs. No. No i? I zostawił tą żonę, nie, nie wziął jej. Eee, tym razem. I chodzi teraz o to, że ty widzisz, że tak na serio opowiadasz. Na serio ci opowiadam. No. Jest taka legenda no, dobra. Ja nie wymyślam tego. Nie, bo już tak się kapnąłem chwilę temu, ale tak z, z, zacząłem to. Dobra, no. No, to no więc. E, e, nie wziął tej żony i on e, przysiąg na krzyż e, święty, jego, jego, jego żony, co go nosiła na szyi, Czyli że dopłynie. To na relikwie czy na ten. No, to na relikwie no. Ale to Dobra, ale to no, się... no nieważne, no. Że dopłynie. No i tam. A czemu przeklinał Bogu? No bo była taka burza i on przeklinał Bogu, że jest większy od Boga i przepłynie, i da radę, przeżyje. No Chrystus, i nagle, nie wiadomo skąd i kiedy, na pokładzie pojawiła się niebiańska istota. Nie wiadomo, czy to był anioł, czy to był sam Bóg, nie wiadomo. No i motyw był taki, że Philip van der Dicken strzelił do niego z pistoletu. No i on stwierdził, że po takim geście nie będzie tak dobrze. Przeklnął cały statek, który nazywał się Latający Holender. To jest statek historyczny zresztą. No. Tak samo jak ci wszyscy ludzie. No, no. No i do końca... Aha, kapitan stał się nieśmiertelny. Miał załogę, którzy poumierali i szkielety były. No. I pływali po morzach y, przez całą wieczność, nie? Przez wieki ogólnie. No, no. Do momentu, kiedy y, kiedy kapitan y, nie przeprosi tego krzyża i tak dalej, nie? No i tak Krzyżę, pływali... Krzyża no, bo Boga miał przeprosić, na krzyża przysięgał, a Boga przepinał. No i on nie chciał tego zrobić. I stał się tym nieśmiertelnym tym gościem. Pływał bez celu i ta łajba, ten statek, a. jak y, go spotykano na morzu, to zawsze się działo jakieś nieszczęście. Czyli um, był król król brytyjski, ale jak on się nazywał, to ja już nie pamiętam. Król... E, on był wtedy księciem. Nie Ludwik, tylko... Ludwik to raczej Francuzki. Wiem, wiem. Ludwik XVI, ale... Albo wcześniejszy. Karol... Ale... Nie. Nie, to ten był Wilhelm? Nie, nie, nie e, pamiętam. Tak. E, już ci mówię. W XVII wieku. James? Nie, też nie James. E... Może James? Nie, jak oni się nazywali? Kurcze. Był jakiś tam Tudor i jacyś inny? Nie, to byli chyba. Dobra, nie no ważne. nieważne. Nie jest się No i też to e... napisał, napisał w dzienniku pokładowym, że widział ten, ten statek Widmo i zawsze jak ktoś go widział, spotykał, działa się tragedia albo śmierć. I ten statek spłonął. Poprzednie statki spłonęły i ten akurat zobaczył jego i jeszcze był gość na, na maszcie u góry i spadł z tego i się zabił od razu na miejscu więc ten książę jakoś przeżył potem został królem i no i można znaleźć gdzieś te jego notatki jak to się wyglądało, to spotkanie no i ogólnie sprawa wyglądała tak że ten Filip miał syna a zanim został przeklinięty, stał się duchem ogólnie nie, nieśmiertelnym i pozwolono mu zanieść listy do żony. A w tym mieszkaniu to była, był kiedyś zakład jakiś, no i tam był zamknięty pokój. W tym pokoju nikt nie mógł do niego wchodzić, a ten syn z matką mieszkał. Ta matka zmarła na jakąś chorobę i dopiero potem wszedł do tego, listy, do, do, do tego pokoju, zobaczyć co tam w ogóle jest i na stole leżał list, który zostawił ten duch, ten Filip. nie? No. No, motyw był taki, że on tam opisał wszystko i że chciałby ten krzyż, nie, bo chodziło o ten przedmiot. A jego matka została skremowana i ogólnie to ktoś tam z tych ludzi, którzy dokonywali tej czynności, zabrali ten krzyż. I powiesili sobie na szyi, czy coś tam. I motyw był taki, że on odzyskał ten krzyż, tam wywołując pożar, tam przymusem i tam się hajtnął i tak dalej, a resztę życia poświęcił na to, żeby znaleźć ten statek widmo i dać temu ojcu swojemu ten krzyż, żeby go zbawić, no. bo on nie mógł dostać zbawienia przez to. Miał go przeprosić, a nie? Co? nie co... No nie wiem, było, było, była mowa, że ten krzyż, chodziło o przedmiot, nie? akurat ten konkretny. To, nie, to nie jakieś mi się nie, no mi się nie klei ta nie, historia. nie wiem, chodziło o ten przedmiot no i on tysiąc razy a, widzisz, bo zapomniałem, bo jeszcze z nim pływał taki gość, łyknę sobie jeszcze z nim pływał taki gość, co co też został wysłany tam ogólnie jako duch i miał przeszkadzać jemu w tej misji, którą sobie wybrał żeby zbawić tego ojca no to skomplikowana historia jest no i no i tam zawsze mu przeszkadzał, ale w końcu pewnego razu mu się udało dopłynąć do tego, do tego statku, dogonił go. I Właśnie sobie uświadomiłem, że nie pamiętam jak się skończyło. Aha. Kurde. Ale co co, co, z, co z tym cholernym? No Ale dobra, no i, ale jaki cel no mu? Nie, on, on nie, nie zdążył mu dać tego krzyża. No i ten.. a i ogólnie wiesz, sprawy badają naukowcy, tak to jest poważna sprawa, nie? Że to podobno wiesz, na Tytaniku zobaczono go i po, po kilku godzinach to tam wiesz. E, uderzył i pożary były na statkach tak dalej. I że on dalej pływa. I że jest taka legenda właśnie. ten syn w końcu stał się stary, trafił na bezludną wyspę, a potem umarł. Nie, nie zdążył temu ojcowi. A skąd wiesz, to wszystko wiadomo? Z Wikipedii. Ale nie, tak, ale tak naprawdę skąd to wiadomo. No to, bo to wiadomo. To jest rzeczy... zapisek z dzienników pokładowych. Wiesz, do dzisiaj żyją ale ludzie, dobra, którzy twierdzą, wiedzą, że widzieli tego. Oni nie wiedzą, co się stało na latającym Holendrze. Aha, bo ten tam napisał w tym w liście, ta, tak? Tak, i ten list jeszcze tam leży. Jest ten list i on istnieje. Leży dalej w tym samym pokoju, który był opisywany. W kopercie. Taka historia jest, wiesz, dokładnie ze szczegółami nie pamiętam. Mi się tutaj zdecydowanie nie podoba, jak list może leżeć, co ktoś znalazł list, który niby to zostawił jakiś duch ze statku widmo i zostawił go po prostu od tak w pokoju? On tam jest podobno w jakiejś gablotce pochowany, ale on jest, istnieje ten list, tam jest to wszystko napisane nie i taka legenda właśnie jest. Fajnie, ale nie, to mi się w ogóle nie pasuje mi to logicznie do siebie, jedno do drugiego. To się nie układa w logiczną całość, to jest jakieś... Może ja nie pamiętam, wiesz, że. No może mi to w kwestia tego, ale... Naukowcy, badają sprawę, Nie, ogólnie naukowcy tak się zastanawiają, tam czytają te wszystkie opisy, nie, z tych dzienników pokładowych, tak dalej No dobra, ale czemu by to niby miało być podparte? Są nawet zdjęcia, ale to wiesz, nie wiadomo. No, skurmy, no Ze zdjęć jak jak zufo, nie? A ogólnie to właśnie... A co Cię tak na teorie spiskowe wzięło? To jest teoria spiskowa, tylko legenda. No to wszystko jedno? A, bo mnie chwyta po pierwszej w nocy klimat i czytam takie rzeczy. Hmm. A jeszcze nie ma pierwszej w nocy? No jeszcze nie ma. No i tak właśnie powstała legenda latającego Holenda on wiesz przy, tam ale tak, bluźnił się, Bogu ale i... mi się w ogóle coś nie, nie zgadza bluźnił Bogu, przysięgał na krzyż potem potrzebował krzyż, żeby przeprosić powiedzieć. no, żeby zostać zbawionym od tego wszystkiego ale to jakiekolwiek ma podparcie w czymkolwiek no była taka umowa, że e, mm, że wiesz odmówił tego powrotu do portu e, i zaczął przysiąg na ten, a ten krzyż a ten anioł to się tam w jakim celu pojawił? No, właśnie, może nie wiadomo, bo zanim zdążył coś powiedzieć, to ten do niego strzelił. I tu właśnie nie wiadomo, po co on się tam pojawił. Nie wiadomo, czy to był Anioł, czy to był sam Bóg. Nie wiadomo, nie? Chociaż w to wątpię. Ale właśnie motyw był taki, że on przysiągł na krzyż swojej żony, że. no, przedmiot, że. A to przedmioty mają jakieś magiczne właściwości? Katolicy tak myślą. No nieważne, no i przysięgł właśnie na ten krzyż, że, że dopłynie, choćby nie wie co. Ale to już nawet kat katolicku nie można tego dowieść, bo to co to, to był krzyż? No ale jakiś zwykły krzyż, gdzieś tam przez kogoś wyciosany. Nie wiem, chodziło o symbolikę, w każdym razie on e, potrzebował właśnie tego przedmiotu. Potem, bo żeby ja, zostać zdrawiony. O ile się orientuje, to Bóg nie działa w ten sposób. No, Dlatego to jest legenda. Podobno on sobie do dzisiaj pływa w okolicy Zatoki Nowej Nadziei. A gdzie, to gdzie to jest? To jest, gdzie? jakbym się upartym ci powiedział. To nie e... się. Upieraj się. Upieraj To jest... E... Trzymaj, ja sobie sprawdzę w internecie. A jaki cwaniak. Nie, bo tośmy mi mówi, to nazwa, ale tak że pamiętał, to nie. E... Zatoka Nowej Nadziei. Co jest to Nowej Nadziei? Lepiej to trzymaj, ale ja to no, no i to co z tego? niech z tego, To może jednak ja to przytrzymaj. Może przytrzymaj. Bo tu mnie w domu, że jeszcze nie przyszedłem. Też rozkminiałeś o latającym kalenczym. No. Eee, no szukaj. Ja ci, o, ja ci dokładnie powiem, co to wszystko było. Są wiesz, podane nawet statki, które zatonęły po spotkaniu z nim prawdziwe, historyczne no, o, tylko, że wiesz. latający Holender, legenda, która ma swój początek no. w XVII wieku kiedy pewien statek żeglował z Amsterdamu do Batawi obecnie Jakarta w Dżawie jego kapitanem był nieustraszony i doświadczony wilk morski Holender Holender van der Dijkendt Legenda głosi, że latem z Holender przyniósł nieszczęście, a jego widok zgestuje śmierć. No, przynosi nieszczęście, a jego widok zgestuje śmierć. Czy legenda spoko, tylko że. Hmm. Legenda wydarzenie i relacje świadków nawet są. No dobra, tylko że. Można by potraktować dzieje kapitana jako piękną i smutną legendę, która zainspirowała Richarda Bengsa do napisania słynnej opery latający Holendę w 1843 roku, gdyby nie fakt, że wiele zdrowych, psychi psych zdrowych psychicznie osób twierdzi, że widziało ów przeklęty statek. No dobra, tylko, że pewnie najpierw słyszeli legendę. No i teraz jest... szukam, tego, mm, szukam tego miejsca. No takie, za... takie sobie to jest. Doszło... Aha. Gdzie to może być? naukowcy o, o latającym Holendrze. Naukowcy twierdzą, że zamiast latającego cholendra widywano zu, m, zapewne miraże prawdziwych statków płynących w oddali. No może tak być. No. Jest takie... A się chociaż zgadza to, że one były pięciomasztowe? Tak. Eee, ogólnie to... Gdzie tu jest napisane, co tu była Zatoka? Ale w każdym razie z Amsterdamu płynął no, gdzieś tam no ja. do Watawi, czyli obecnie Jakarta. No. Mnie e, no bardzo zainteresowała ta legenda ogólnie, więc. O! Przylądek Dobrej Nadziei. E, o, to lepiej, bo Nowa Nadzieja to. No, dobrej, widzisz. W marcu 1939 no, roku. Eee. Najwięcej doniesień przychodzi z przylądka Dobrej Nadziei. W marcu 1939 roku Helen Tyle oraz grupa około 60 ulopowiczów z Zatoki Błękitnej w pobliżu przylądka dostrzegła latającego holendra, sunącego wolno po w bezwietrzny dzień. Po chwili żeglowiec zniknął nagle na oczach obserwatorów. Ogólnie, no i ten król, ten król... Ee, no kwestia jest taka, że... Ten, czekaj, że ten król, co go widział, co był wtedy księciem, to pisał, że z... o, Jerzy V to był. Jerzy, właśnie, nie James, tylko George. No. Służy jako aspirant na HMS Backhand, statek nie Widmo, nic. jednak. Zobaczył z pokładu HMS, jak... Inkonstat mm, Przeniesiono go. I opisał to spotkanie w dzienniku pokładowym. Według księcia latający Holnery śnił dziwnym czerwonym blaskiem, a jego maszty, reje i żagle były dobrze widoczne. Przyszły król nie był pierwszym człowiekiem w załogi, który wypatrzył statek marynarz, który, marynarz, który twierdzi, że, jemu, że się jemu przyglądał, po, no to ogólnie spadł z masztu i się zawił. Ogólnie zawsze podawało, powodowało to jakieś nieszczęście i mnie ta legenda jakoś tak zainteresowała bardzo. A tylko, jest jeszcze, jeszcze kwestia taka, że pewnie jak ktoś nawet widział taki statek, żadna tragedia nie wydarzyła, to jakieś specjalnie... Nie no, wydarzyła się, ten to opisał, ale za to ten no, Majtek umarł. Nie? No ale, dobra, ale to ale co, jak nie przeczytasz o takiej... Przeczytasz? Tak, tak. Przeczytasz pewnie takiej rzeczy, że ktoś go widział i się nic nie zdarzyło. No nie, bo on zawsze powodował nieszczęście jakieś. Ale powodował? Je. Nie mógł powodować nic. Zje... Co miałby powodować nieszczęście? Był przyklęty. Ale co z tego? I prawie na każdym statku był porze, A niektóre zatonęły. Totalnie same. No zastanawiające jest to, że w 1939 roku 5800 stowce już specjalnie nie pływały za część. No. No bo to był statek z XVII wieku, jednak. No to wiesz, to samo mógł wyglądać tak samo, ale nawet nie do XX wieku. Hmm. No nie wiem, ale nie, jakieś to zobaczycie. Prawie bardzo... 500 lat temu, no to. No, 400. Nie, 300. Chyba to coś. No. Nie wiem dlaczego, może jest to nienormalne, ale jak sobie na przykład taką przyjął, powiedzmy, że to pływa i żyje, nie? To mi się tak jakoś. Yy, tak mi się jakoś fajnie robi. Nie wiem dlaczego. Jak sobie tak wyobrażasz, że ten latający w cholendarzu teraz gdzieś płynie po jakiejś zatoce i lśni tym niebieskim światłem. Czy tam, nie czerwonym, właśnie. I tak, że on teraz se płynie i, i że on jest, to mi się tak jakoś, nie wiem, tak fajnie robi, ale jaja. No co z tym fajnego, ale dobra, załóżmy sobie hipotetycznie, że on jest, no co z tym fajnego, no co se jest? No nie wiem no, nie wierzę w to szczególnie, ale jakoś tak mi się fajnie robi, podoba mi się ta legenda. Czekaj, to ja pomyślę na... Jak sobie przepis... bo ktoś napisał całą powieść na ten temat, nie? No. Dość szczegółowo, e, więc... Tylko ja jej nie czytałem, tego, jakby przeczytać, to może wiesz, coś by się wyjaśniło. Po co ten krzyż i tak dalej? Jak to było dokładnie? No dobra, no to ja mam e, teorię alternatywną, że z, e, jest taka legenda, że jest kwestia jeszcze tego, jak ona powstała. No to jest może no, jakieś tam kwestia zbadania, czy czegoś takiego. No powiedzmy, że jak już taka legenda jest, to już na jej, na jej bazie można jakoś działać. No to mhm. mogą działać niekoniecznie ludzie. I co? Jak są, masz na przykład nawiedzone domy. jest jakieś takie tam, że no niby... Ja słyszałem takie, że jest jakiś dom, w którym to niby straszy. No. No to co to jest za problem? Po prostu ludzie mają tak wkręcone, że... No to jest alternatywna teoria, że w, w domu straszy, czyli że miejsce jest przeklęte. Ja mówię, mówił, dobra, teoria alternatywna, miejsce nie jest przeklęte. Co ja powiem Ci, że... Tylko po prostu dlatego, że ludzie mają taki wkręt, że coś takiego się dzieje, to jakieś demony mogą tak działać. Bo wiedzą, że ludzie się tego boją. Jest to jakiś błąd logiczny? Nie wiem, że ja trochę to tak... nie ja musiałbym to jeszcze raz tak na spokojnie przekminić, ale tak na szybko. Poczytaj sobie tę legendę, zobaczysz. Co no, no. poczytam? No, to do dzisiaj na Skype'ie. No nie wiem, bo ja będę szedł do pracy. A jutro, jednak zupełnie. Od 12 do 12 Południem jutro nie ma, ale ono mi się nie będzie chciał stawić. Jutro jest niedziela? No. Kiedy Wodecki ma tu w Jutro. Daj mi do niego numer. z Jesteś... ja nim pojadę. Czekaj. No w każdym razie historia latającego kalendra mnie osobiście jak gdzieś urzekła, bo mm. podoba mi się ta historia i coś w niej jest moim zdaniem. Nie, nie wiem, no, to w, to w tych historiach może coś być, tylko że niekoniecznie musi to wyglądać tak jak. Taki sposób, ma... jaki to opisano. W no, no. Nie wiem, to jest dobry temat na to ale może niekoniecznie teraz. No, to na razie. To, to see ya